A ja w czerwcu wyjechałem z siostrą, to był mój pierwszy, dłuższy wyjazd zagraniczny do Stanów, do rodziny, mm -hmm. do Chicago. I ja wtedy, to było katarzys, to było też takie przemiana mózgu. Mózg mi się uplastycznił i w ogóle mi się przebudował. Wróciłem innym człowiekiem mm -hmm. po tych trzech miesiącach. Zobaczyłem, że można lepiej, że można, yy, że świat jest duży, że ta, tam jest wszystko duże. Nie? Że, że... Tak, pół piekarni podają na deser. No to jest akurat niestety minus, natomiast zobaczyłem, że świat jest piękny. Mm -hmm. Że, nie, że ta nasza zgniła, wtedy zatęchła Polska, która dopiero się budziła, wychodziła na świat. Pamiętam jak dzisiaj, że wylądowałem potem w Krakowie z, z tego Chicago i, i jechałem do domu i płakaliśmy z siostrą, bo patrzę, tu dzieci w cholewiakach się bawią w kałuży, tu krowy się pasą. E, no, no nie było to wszystko fajne. Z drugiej strony zobacz, 20 lat minęło, gdzie jesteśmy dzisiaj. Tak i dzisiaj ja zatrudniam Amerykanina w firmie, tak jako, jest to mój pracownik, co też mówię, że to jest niesamowite. Poszliśmy bardzo do przodu signum temporis, ale wracamy do tego Chicago. Ile miałeś wówczas lat? Miałem 18 lat. Dokładnie skończyłem 18, zrobiłem prawko i jeszcze się tam marzyłem, żebym miał to prawko, że w Stanach pojeżdżę tymi 6-litrowymi autami, co już dzisiaj nieekologiczne, więc nie wolno o tym mówić, ale to mi autentycznie zmieniło mózg. Wróciłem, siadłem do nauki i chciałem się bardzo dostać na medycynę. Wtedy było bardzo ciężko się dostać, naprawdę. Dzisiaj to jest proste, bo stworzono tych szkółek medycznych, mm -hmm. tak mówię niestety brzydko, stworzono tego dużo. Ale to znaczy, że, że zawód medyczny, ości, niestety, no niestety. Czyli niestety. Czyli się zawód medyczny pauperyzuje. No dokładnie, chyba tak to trzeba nazwać, bo poprzednia władza jeszcze, już, już nie patrząc kto rządził, tylko no, było ciągle mowa o tym, że brakuje lekarzy, brakuje lekarzy, więc wylano dziecko z kąpielą i otworzono uczelnie medyczne przy dosłownie uczelniach technicznych, przy uczelniach zawodowych i tak dalej które nie dostawały akredytacji Państwowej Komisji Akredytacyjnej, ale Ministerstwo Zdrowia podpisywało jakby, że można, tak? No i trochę tego zostało zamknięte, trochę zrestrukturyzowane. W każdym razie dzisiaj jest dużo łatwiej się dostać na medycynę, no ale dostałem się. Krakowa? Nie, w Bydgoszczy, Bydgoszczy. w ogóle mhm. studiowałem. Ja wtedy byłem e, we, we Włoszech właśnie myłem gary. I nauczyłem się włoskiego. E, nauczyłem się włoskiego, bo jak no, człowiek ambitny, no to mówię tam Włochom, myję te gary, mu, odmieniajcie mi tutaj <laughs> przez przypadki, mówcie mi czasowniki, jakie są formy i tak dalej. Naprawdę w Trzymiechy już mówiłem bardzo ładnie, a po drugim pobycie wtedy, po trzy miesiące już, już byłem na no, trzecim razem kelnerem. I się dostałem na tą medycynę, moja ówczesna dziewczyna mi przewoziła te papiery z jednej uczelni Najpierw chyba to była Białystok, potem Bydgoszczy. Mówię, dobra, zostaw, już nie jeździ, nie będziesz jeździć. Idę do tej Bydgoszczy. Hmm. Naj... Zobaczymy, jak jest. Medycyna wszędzie jest generalnie podobna. No i studiowałem tam 6 lat w tej Bydgoszczy. Hmm. Tam poznałem zresztą moją żonę. Jak ma na imię? Natalia. Też jest lekarzem, gastroenterologiem dziecięcym. Mamy dwójkę dzieci. W jakim no, wieku 5 i 7 lat. Jak mają? Najmie? Hela i Jaś. Kochają się. Kochają się, trochę teraz jest jakieś tam napięć, bo dorastają oboje, ale super się bawią. Są mega wspaniałymi dziećmi, więc no, mam to szczęście, że, że mogę mieć rodzinę kompletną, no i na tych studiach... Płucha się bardzo też, co? Bardzo, no w ogóle miłość do dziecka i dziecko miłość do, do rodzica, taka bezinteresowna, to jest coś niewyobrażalnego. Powiem, jak ojciec z ojca, człowiek nie ma pojęcia, że jak się urodzi dziecko, że uruchamiają się w nim takie pokłady miłości. Nie wiedział, że je ma. Zdecydowanie, zdecydowanie, to to, co się mówi, że jest bezinteresowna miłość, to jest absolutnie to, jak bym to nazwał, Pana? tak? Ty nie masz interesu, żeby kochać to dziecko, ani ono może ma to trochę, bo je wychowujesz, tak? Ale, ale to jest absolutnie bezinteresowna miłość i taka szczera, czysta, tak. Tak? I to jest... Przemijająca. I nieprzemijająca, mam nadzieję. No. E... Z drugiej strony często takiego mam kumpla, no, który ma podobne konotacje do mnie, to znaczy nie do końca jest, wiesz, grzeczny, ale mówi o jednej yy, bardzo ważnej rzeczy. Żeby pamiętać o tym, że wychowanie drugiego człowieka jest największym wyzwaniem w życiu. Tak i w tym momencie, kiedy mówiłem, żeby zbawiać świat, to miałem nawet taką misję i do tej pory ją mam. gdybym mógł, kto to zrobił. Mhm. I bardzo cierpiałem, jako też chłopak z biednego domu. Jak inne dzieci nie mają równego startu, tak? Wiesz, o co chodzi, wszyscy tak. wiemy, tak? No możemy dzisiaj mówić o Afryce. Ja też jestem z robotniczej rodziny. No więc tak. właśnie, więc wiem ile, gdzie bym mógł być, gdybym na przykład, nie wiem, był posyłany na takie zajęcia, jak ja dzisiaj posyłam moje dzieci. Czy ktoś by w ogóle pomyślał o tym, że jest jakaś szkoła. Chociaż nie było wtedy szkół prywatnych, przecież to było ile. Ja już mam 40 lat za, w czwartek tak? E, więc e, bardzo mnie boli, kiedy Ale dzieci wiesz co, cierpią. Wiesz co, wiesz co, Jarku, tak sobie myślę, że mógłbyś nie mieć takiej determinacji, jaką miałeś. Ja patrzę trochę jako dziennikarz sportowy przez pryzmat wielkich karier sportowców i z reguły wielkie osiągnięcia mają ci, którzy pochodzą z biednych rodzin, a nie z tych bogatych, gdzie było wszystko. No zdecydowanie się zgadzam, no. bo to było na początku, jak myślałem, że będę lekarzem, że mogę być lekarzem, jak już się dostałem na te studia, to to było coś takiego, że mnie, nawet teraz mnie prąd przeszedł, wiesz bo to było takie wybicie się, pokazanie, że można. Pierwszy z rodziny. Tak, pierwszy z rodziny i, i, no i taki zawód i tak dalej, i tak dalej. No i to się udało i tak człowiek co, co roku na tych studiach był coraz dalej, coraz dalej. Zresztą skończyłem jako pierwszy na roku z najlepszym wynikiem. I potem rezydentura, czy staż, tutaj już do Warszawy się przeprowadziłem na staż podyplomowy. On trwa 13 miesięcy i tam de facto człowiek uczy się tego praktycznej medycyny, bo na studiach mało jest de facto kontaktu. No i rezydentura, czyli robienie specjalizacji schematologii. Taką sobie wybrałem i to było moje też już jakby ustalone w głowie, bo kocham molekuły, kocham odkrywanie czegoś nowego. Skomplikowane zjawiska, które jednak są logiczne, bo to jest biologia, które, te komórki odpornościowe i tak dalej, co dzisiaj też wykorzystuję w tej nauce, którą robimy. No i także moja droga do bycia lekarzem, to specjalistą tak naprawdę trwa 13 lat, mhm. bo 6 lat studiów, rok stażu ponad i 6 lat specjalizacji. Także to jest kawał życia i ciężkiej roboty. I to też chcę powiedzieć, bo wiem, rozmawiamy nieraz, wiem, że są lekarze niefajni, tak zwane nazywani są konowałami i ja się nie boję o tym mówić, zresztą jak byłem w, też we władzach Izby Lekarskiej. Jest wielu lekarzy, których nie powinno być lekarzami albo którzy się wypalili i to jest problem akurat, tutaj trzeba nam pomóc, a nie hejtować, natomiast chcę powiedzieć, że jest cała masa fantastycznych lekarzy, super mądrych ludzi, i przez to co się dzieje z systemem ochrony zdrowia, przez to niedofinansowanie, brak pomysłu na to, tak, od wypychanie tego, tego od siebie, gorący kartofel, kukułcze jajo i tak dalej, no wszyscy dostajemy rykoszetem, tak, jako, jako, za, jako profesjonaliści medyczni, więc też chciałem się przyłożyć do tego, że, że można fajnie leczyć człowieka, można być empatycznym, można być kolegą wraz z pacjentem i po prostu o niego dbać, więc takie jest moje motto. No ale po pewnym czasie, 5 yy, lat temu już prawie, poświęciłem się wyłącznie nauce i wyłącznie przedsięwzięciu, którego się podjąłem, czyli stworzenie badawczo-rozwojowej firmy, która ma doprowadzić do przełomu, mam nadzieję, na świecie i stworzenia, może jako pierwsza firma w Polsce, leków, które zostaną zarejestrowane jako wyłącznie polskie. Także z mikrobiomu, co też jest ciekawe, hematolog do mikrobiomu ma trochę daleko, ale się okazało, że jest tak bardzo dużo podobieństwa w takich właśnie interakcjach molekularnych, no, że wchodzę w to. I to był takie terra incognita, tak, carte blanche, nie wiadomo było w ogóle o co chodzi, jakąś tu kupą się będziemy zajmować, dramat. Sam się tego brzydziłem, nie wiedziałem jak do tego podejść, a się okazało, że jak to się rozpisze na molekuły, symuluje się w programach komputerowych te interakcje, to to jest po prostu fantastyczna nauka. Zaraz będziemy rozmawiali o syntetycznym mikrobiomie. Poznaliśmy się przez naszego wspólnego przyjaciela, profesora Marka Postułę, zresztą dobrze znanego naszym słuchaczom, bo my tutaj od kilku lat z Markiem promujemy długo wieczności na naszej antenie i gdy umawialiśmy się na wspólną rozmowę, to on mi nie wspomniał, że mogę cię kojarzyć. Natomiast jak cię zobaczyłem, to powiedziałem ja znam tę twarz. I potem Marek mi powiedział, że ty byłeś zaangażowany tysta byłeś rzecznikiem protestu lekarzy rezydentów? No, byłem na czele w takiej grupie zarządzającej mhm. wtedy tym protestem. Dużo bo... się wypowiadałeś na w mediach, tak, prawda? Tak, byłem właśnie głównie odpowiedzialny za komunikację z mediami, za wywiady, za tłumaczenie społeczeństwu, dlaczego to robimy. I to Wyszło generalnie. Przekonaliśmy wyborców, nawet ówczesnej władzy, wtedy, i wtedy się zaczęły poważne negocjacje. I podpisaliśmy jakieś porozumienie, które, mimo że było być może na początku oceniane jako słabe, to nikomu się w historii nie udało takich jakby wywalczyć i takiego ruchu społecznego, bo dzisiaj jesteśmy w zupełnie innym świecie, jeżeli chodzi o medycynę. E, tak, no, w, jak zacząłem rezydenturę, tak, tą specjalizację schematologii. Dzień w dzień wychodziłem o 22, 23 z pracy, mam płacone do 15.30, tak, 2230 zł, około to było i to nie tak dawno, bo to było 12 lat temu, nie, mhm. jako lekarz, czyli generalnie ledwo co powyżej minimalnej krajowej i no, chcąc się rozwijać naukowo, no bo miałem pasję też nie tylko leczyć, ale też odkrywać i pracować naukowo, zacząłem już na stażu, no, po pół roku ja mówię, że jeżeli to tak ma dalej wyglądać, to ja nie wiem, co, co ja mam zrobić, bo nie ma... Wracam do Włoch. <laughs> albo trzeba wracać na zmywak, tak, albo szukać sobie innego miejsca. Okazało się, że to nie jest mój problem, to jest problem ogólnopolski. Wszyscy rezydenci, wszyscy lekarze są dociśnięci, brakuje personelu. Nie ma żadnego jakby poszanowania tego, że człowiek, jest istotą żywą i musi się uczyć, on musi na drugi dzień być kompetentny do tego, żeby leczyć chorych z białaczek, rozmawiać z człowiekiem, który jest na granicy śmierci, a my, no, nie było szans wyjść z pracy, no bo tu chemioterapia, tu immunoterapia, wstrząsy, infekcje, gorączki zagrażające życiu i tak dalej. No i tak się zaczęliśmy zgadywać też ze sobą z lekarzami i zaczęła powstawać taka internetowa społeczność lekarzy, rezydentów, która się przerodziła no w, tak naprawdę w, w, sformalizowane porozumienie rezydentów przy Ogólnopolskim Związku Zawodowym Lekarzy. No i zaczęliśmy na, jeszcze z y, P.O.T., bo to był 2014 rok. Mhm. Y, jeszcze z, premier Kopacz wtedy była. Y, zaczęliśmy z nimi rozmawiać, że jest źle, potem władza się zmieniła, no i zaczęła się cała zabawa y, z próbą uzyskania czegokolwiek. Dowiedzieliśmy się, że w polityce nie ma nic. Y, dopóki krwawicą własną tego nie wywalczysz, nie przekonasz Kogoś, kto decyduje tak naprawdę, a on decyduje tylko i wyłącznie po słupkach sondażowych, więc my też profesjonalnie do tego podeszliśmy. Mieliśmy szkolenia z negocjacji, szkolenia z mediów. E, mieliśmy w ogóle monitoring mediów, potem już byliśmy przez miesiąc, co dzień na jedynkach, wtedy pamiętam, co, wtedy co ten protest głodowy był, bo to był tak naj, naprawdę naj, najbardziej taka popularna część. A kto się wa, wami tak profesor, profesjonalnie zaopiekował od strony właśnie medialnej? Ja już nawet nie pamiętam, e, co to za ludzie, ale to po prostu przyszli ludzie, którzy mówili słuchajcie, robicie świetną rzecz, w ogóle umiecie się komunikować, to my wam pomożemy jak e, drive'ować, jak tym robić. Ja już się śmiałem też, w ogóle już wiedzieli to mnie, że nie idę do programu, który ma mniej niż milion oglądalności, no bo było już tak y, dużo tych zapytań, zaproszeń i byliśmy no rezonującym. Dziękuję, że znalazłeś dla nas <śmiech> czas. <śmiech> no, y, gratuluję. <śmiech> Także no, takie były śmiechy rzeczywiście, no ale w ogóle to wszystko trwało 5 lat, no i wiąże się z tym historia też taka brudna, nie? Polityka jest brudna, mogę to powiedzieć. Odkąd właściwie pierwszy raz się pojawiłem w mediach, mój telefon zaczął się resetować, wyłączać, szumy, no, no byłem na podsłuchu, jestem 100% przekonany, słyszałem różnego rodzaju nie wiem, oficerów czy kogoś na linii czasem. Czyli te podsłuchy były dość nieudolne, skoro były słyszalne. Tak, czasie. one były słyszalne. Zdecydowanie wiem, kiedy to się zaczęło i wiem, kiedy to się skończyło, bo w pewnym momencie, już jak odszedłem z tej polityki, po pewnym czasie przestało to, to się wy wydarzać. Wprowadzały e, służby, to były lata 2015-2020, praktycznie 20, Nie, Także to 5 lat byliśmy w tej, w tej polityce i... ciążyło ci to? Było strasznie stresujące, zaraz o tym powiem, ale też, że miałem, wiem, że sprawdzany byłem przez skarbówkę, przez wszystkie służby, szukano na nas haka po prostu, jednym słowem mówiąc. Spotykaliśmy się po różnych ministerstwach, nocami jedliśmy McDonald's z ówczesnym ministrem zdrowia, radziwiłem. Eee, naprawdę? naprawdę, bo próbowano no, i się przytulić trochę i jakoś tam powiedzieć, no skończcie to, skończcie to, ale my byliśmy tak twardzi i tak uparci. Nie zmierzaliście w stronę długowieczności wówczas, jedząc makronalnie? Absolutnie nie, no od drugiej, od piątej rano do drugiej w nocy dziennikarze dzwonili, myśmy po tych mediach, ja też jako perfekcjonista, no Yy, strasznie się tym stresowałem, chociaż podobno nie było tego widać na wizji, że, że dobrze wypadałem, to ja byłem po prostu, umierałem później. No bo zależało mi, żebym to co mówię docierało, mi się jakieś gafy jakieś nie walną, a byłem no, totalnie przygotowany co do systemu ekonomiki zdrowia. Wręcz wiceministra finansów, do dziś pamiętam pana Skibę, pozdrawiam, w którym powiedziałem, że pan w ogóle nie wiem co tu robi w tym ministerstwie, jak pan nie wie co to jest ekonomika zdrowia, przecież to jest jedna z największych gałęzi ekonomii, tak, dzisiaj. Powiedział pan minister ówczesny Skiba, że nie miało tego na studiach, więc to były i straszne i śmieszne rzeczy, te negocjacje... było, co? tak te negocjacje i dopiero wtedy, kiedy wyborcy ówczesnej władzy w sondażach zaczęło się pojawiać 51%, że rezydenci mają rację, to wtedy się zaczęły te poważne negocjacje, już jakieś tam siadanie do stołu. Wtedy minister Szumowski został ministrem, z nim akurat się dobrze rozmawiało, ale oczywiście na końcu nam popsuto jeszcze, jeszcze tę umowę, bo nikt się nie kapnął, że premier Morawiecki tam wrzucił taki zapis, że ok, będziemy liczyć tam powiedzmy PKB na zdrowie, czyli ile płacimy, ale wprowadził regułę N-2, czyli PKB sprzed dwóch lat co realnie dzisiaj nie podniosło praktycznie w ogóle procenta PKB, który przeznaczamy na ochronę zdrowia, bo to jest taki w miarę wymierny miernik tak? tego, co robimy, więc to było straszne, i... ale no zyskałem dzięki temu ogromnego doświadczenia, takiego też zacięcia w boju, mieliśmy świetną ekipę, no i udało nam się coś zrobić i tą świadomość też poprawić. I teraz, najpóźniej no po tym czasie, to już był też taki przełom, że kończyłem tą rezydenturę i wypaliłem się całkowicie, muszę powiedzieć. Miałem kortyzol rozbujany do granic możliwości. Na tak i no po prostu no, obrzydzenie mnie brało, jak widziałem telefon, swój telefon. jako go odrzucałem w ogóle od siebie. Skończyłem z tymi mediami, z, tym, z tą polityką tak naprawdę, bo musiałem jakiś czas sobie usiąść w moim zaciszu naukowym, i mhm. przypomniało mi się, jak nauka jest piękna i że schierarchizowałem sobie, co ja tak naprawdę chcę w życiu robić i wyszło, że na pierwszym miejscu chcę być naukowcem, odkrywać to, co mówiłem, że zbawię świat, więc może jakoś tam na tej drodze będzie. Na drugim miejscu, czy może na pierwszym lekarzem, ale musiałem w pewnym momencie odejść z leczenia chorych, bo już jest za dużo tego, mhm. tych obowiązków w prowadzeniu już firmy, która ma około 50 osób na pokładzie, a zaraz będzie miała więcej. I być może wrócę do polityki, jak już będę osiągnę to, co chciałem i żeby realnie zbawić świat, chociaż wiem, z czym to się już wiąże. Ale są fajne przykłady, że można wrócić i, i zrobić coś dobrego dla tego społeczeństwa. Jak Państwo słyszą, profesora Bilińskiego, słucha się jednym tchem. E, Jarku, powiedziałeś przed chwilą, że dopiero skończysz 40 lat. Od kiedy jesteś profesorem? Albo już. I ja nie, właśnie to też profesor tytułuje się mnie tak zwyczajowo. Jestem doktorem habilitowanym mhm. nauk medycznych i nauk o zdrowiu, czyli przedostatni słupek w tej hierarchii, myślę, że no, nie mam też czasu, ale już bym mógł te dokumenty do Pałacu Prezydenckiego wysłać o profesurę taką już belwederską, ale zajmuję się, jakby ta, ta tytuły to jest przy okazji, że no tak. tak powiem. Także w dwudziestym chyba roku habilitacja i myślę, że za jakiś czas złożę tą profesurę. No ale tak w Polsce mówi się albo docent na, na doktora hmm. habilitowanego, albo zwyczajowo już pro, per profesor, ale nie przywiązuje się do tego. Słusznie. Kiedy nastąpił ten switch schematologii do, do tego zainteresowania mikrobiomem? Wcześniej, bo już w 2014 roku ja zacząłem takie badania właśnie y, y, y, porównujące czy oceniające, jak... Posiadanie w sobie bakterii antybiotykoopornych, czyli takich, i to zajmowaliśmy się takimi opornościami na antybiotyku, gdzie jak masz infekcję, to albo musisz iść do szpitala i mieć dożylny antybiotyk, bo nie ma do ustnego, albo w ogóle nie ma, czyli takie już bardzo istotne oporności, no bo 100 lat po wynalezieniu penicyliny przez Fleminga, My znowu jesteśmy w erze, gdzie nie mamy antybiotyku na niektóre bakterie, bo się tak uodporniły potwornie na antybiotyki. No i wyszło mi w tym badaniu coś z jednej strony przerażającego, ale to było też pierwsze doniesienie na świecie, że chorzy, którzy mają w swoich jelitach takie bakterie antybiotykooporne, mają trzy razy krótszą przeżywalność niż chorzy, którzy nie mają, wchodząc do przeszczepienia szpiku. Czyli dzisiaj wiemy, że osoba, która ma w sobie taką bakterię, teoretycznie ma trzy razy większe ryzyko zgonu w okresie dwóch lat, niż osoba, której ich nie ma. Wtedy zaczęliśmy wiązać jakby to wszystko z mikrobiomem. Zacząłem o tym czytać, uczyć się, zrobiliśmy taką wielką też pracę. Porównałem sobie, na co umierają chorzy właśnie poddawani przeszczepieniu szpiku. No i się okazało, że 50% umiera z powodu nawrotu tych białaczek, tych, tych paskudnych nowotworów no bo nie udało się tymi wszystkimi lekami, które dzisiaj są coraz lepsze ich uratować, ale 50% umiera z powodu innej rzeczy niż nawrót tego nowotworu, co jest zaskakujące, dlatego, że nowe terapie powodują, że ten pierwszy supek spada, natomiast oporność na antybiotyki, powikłania immunologiczne to, że kwalifikujemy coraz trudniejszych chorych, bo mamy coraz lepsze narzędzia żeby im jakoś próbować pomóc, no ale nie zawsze się to udaje. 50% umiera z powodu infekcji i powikłań immunologicznych po tym przeszczepieniu, no i po nicze do kłębka zaczęliśmy to łączyć. Okej, okay, no to jak... Taka jest wpływ tych bakterii opornych na ten, spróbujmy się ich jako pozbyć z tego, z tego przewodu pokarmowego, czy skądkolwiek one tam żyją. A nie ma do tej pory żadnej, absolutnie żadnej aktywnej terapii, która by pozwoliła usuwać te bakterie, bo koktajle antybiotykowe można sobie wymyślić, tak? No dobra, to zjem trzy różne antybiotyki, takie z najwyższej półki, które zabiją te bakterie, no to się je wyjałowie, tak? Ale okazuje się, że nie. Po trzech miesiącach do sześciu miesięcy to z powrotem wraca, bo nie dobijamy co do, do każdej jednej komórki tych bakterii. Poza tym chory przebywa, przychodzi ciągle do szpitala, więc ma kontakt z tym. Więc e, nagle padło, że mój kolega profesor Grzesiek Basak, mój opiekun doktoratu mówi, słuchaj kupę przeszczepiają w takiej chorobie clostridium, czyli takiej ciężkiej biegunce infekcyjnej. I to w ogóle wyszło badanie w 2013, że 90% takich chorych praktycznie da się uratować. No i mówimy, kurczę, może byśmy zrobili to też w tych bakteriach lekoopornych, może też to usunie. No i tak pierwszy pacjent, kolejny, pierwszych 20, potem kilu dzisiaj już jest... W sumie nadzorowałem chyba ponad 3000 tych przeszczepień, bo w związku z tym, że w naszej firmie już to mamy bank cały do wytwarzania, no i okazało się, że to działa. 60% tych pacjentów utraciło te bakterie po przeszczepieniu mikrobioty. Teraz robiłem nowy protokół, taki aż autorski. Dwa tygodnie trwa cała procedura i jest ponad 80% skuteczności. No i w 2019, jakby też, Biuro Transferu Technologii na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym mnie... Tak puszowało, słuchaj, no wychodzi ci to, robicie super rzeczy, weź załóż firmę, weź skomercjalizuj naukę, to jest trend, bo ja jako naukowiec, głowa spuszczona w dół, robię swoją naukę, le leczę chorych i trochę mi ją podnosili za brodę mnie do góry i mówię, słuchaj, patrz na najlepsze ośrodki. Ale to dobrze, że ci tak było. Super, sobie. ja do dzisiaj im dziękuję to są super dziewczyny z, tego, z tego biura. Mówi, przyjdź po prostu tu, będą, bo przychodzą inwestorzy, którzy szukają projektów, mądrych ludzi, gdzie mogliby zainwestować swoje środki, może coś odkryjecie, może się z kimś dogadasz. No, popatrz na najlepsze uniwersytety typu Cambridge, Oxford, mhm. Harvard i tak dalej. Tam spączkują startupy dookoła tej nauki, którą mhm. się robi. Mhm. No i rzeczywiście po pewnych rozmowach pojawiło się obecnych moich dwóch wspólników. Jeden z takim doświadczeniem był prezesem dużej spółki takiej biotechnologicznej. Jeden finansista. Przyjaciele zresztą z podstawówki. No i powiedzieli, że byłem jedynym, który potrafił budżet, biznes, plan rozpisać. Co ja bym chciał tak naprawdę zrobić? No i powiedzieli okej, okay, słuchaj, pomożemy ci. My na siebie całą tą część administracyjno-finansową, a ty rób swoje. A dwa, że ty świetnie gadasz. Nie, nie, nie myśl, że to nie miało znaczenia, naprawdę, jestem przekonany. Może też, może też. I zresztą pierwszego inwestora znalazłem z mojego gadania na, na takiej konferencji na Uniwersytecie Warszawskim. Akurat gdzieś tam mhm. pokazywało się, co my robimy i podszedł człowiek, który mówi, słuchaj, ja bym chciał zainwestować. Zresztą zapomniałem o tym i on się odezwał też. To też jest takie szczęście, zbieg okoliczności po jakimś miesiącu, czy to dalej jest aktualne. Ale tak, no przepraszam, zapomniałem, spotkajmy się, szukamy dalej tego pierwszego inwestora. No i on przyszedł, rozmowa chyba 15 minut. On już to wszystko wiedział, też jest zresztą lekarzem i prezesem takiej spółki technologicznej farmaceutycznej. Okej, okay, dobra, podpisujemy, macie te środki, róbcie wierzę w to. No i potem to już poszło i, i od 2019 istnieje Human Biom którego celem jest stworzenie biosyntetycznego mikrobiomu, czyli takiego, który jest zaprojektowany przez narzędzia obliczeniowe, sztuczną inteligencję, tam różne i jest hodowany w bioreaktorze, czyli samoodnawiający się, można powiedzieć, lek. I do tego dążymy jako jedna z pierwszych chyba trzech spółek na świecie. Jarku, będziemy tłumaczyli naszym słuchaczom, bo nie wszyscy muszą wiedzieć, czym jest mikrobiom. Mikrobiom to jest zespół, taka drużyna, można powiedzieć mikroorganizmów, czyli bakterii, wirusów, grzybów, protistów, archeonów, czyli takich tych wszystkich mikroskopijnych stworzonek, które żyją w jakiejś niszy. tak? Niszą jest jelito, jest na przykład układ moczowo-płciowy, jest oko, jest gardło, i ucho. Mamy różne mikrobiomy w różnych częściach ciała i każdy ten mikrobiom jest jakby odrębny. On żyje trochę własnym życiem, to znaczy... Ewolucja tak nas zakonserwowała, można powiedzieć, że pozwoliła naszemu organizmowi głównemu, czyli człowiekowi, na wpuszczenie do siebie innych organizmów po to, żeby oddać część funkcji, które nasz genom, czyli nasze geny musiałyby produkować. Mm -hmm. Co byłoby dosyć obciążające, bo no, my mamy 23 tysiące genów, ale mówi się, że aktywnych jest około tam kilkadziesiąt procent, 20-30, powiedzmy. Reszta nie wiadomo, za co tak naprawdę odpowiada. Gdybyśmy używali 50% genomu, musielibyśmy mieć, mówiąc wprost, większe baterie, tak? czyli, nie wiem, mieć cztery pułapy, pięć wątrób, wiesz o co chodzi, dwa mózgi, żebyśmy potrafili to wszystko przetworzyć. Więc oddaliśmy część y, tego wszystkiego mikrobom. No i najwięcej mikrobów mamy w jelitach, więc ten mikrobem jest najbardziej taki doniosły, no bo najwięcej od niego znaczy. No i okazuje się, że nasz układ odpornościowy, w ogóle ewolucja wypracowała nam komunikację z tym mikrobiomem, tak? Bo jelita to jest rura, to jest świat zewnętrzny, skóra to jest świat zewnętrzny, ucho, oko i tak dalej, to jest wszystko świat zewnętrzny i ten mikrobiom de facto jest taką pierwszą płaszczyzną, której komórki odpornościowe, tak sobie możecie wyobrazić państwo i, i ty Krzysiu, że między komórkami naszymi skóry, jelita wyłażą takie drobne rączki, macki, to są receptory tych komórek odpornościowych i one patrzą, czyli sensują, to się mówi wprost, czyli jakie, jakie cząsteczki są tam w tym mikrobiomie, jakie, czy, czy, czy to jest bezpieczna dla mnie cząsteczka, czy niebezpieczna. I ustawiają tak zwany tlący się stan zapalny w naszym organizmie, czyli mówią, ok, jest bezpiecznie, możemy sobie spokojnie żyć, albo jest niebezpiecznie, musimy być tutaj w karabiny naładowane i tak dalej. I z wieloma innymi okazuje się odległymi od mikrobiomów e, sferami typu mózg, typu serce, typu układ endokrynologiczny, tak, hormony i tak dalej, i tak dalej, ten mikrobium się komunikuje albo poprzez wytwarzane substancje, które są, okazuje się, ligandami, czyli cząsteczkami łączącymi się z receptorami przekazującymi jakiś sygnał albo wręcz neurohormonami, tak, czyli różnymi, różnego rodzaju substancjami. No i się okazało, że ten mikrobium jest tak potężnym narządem kolejnym, że zresztą go tak nazwano i wpływa na bardzo wiele procesów naszego życia, czyli oprócz tego, że mamy genom, który jest najważniejszy, no genów na razie nie zmienimy, nie wydropiemy gena, jak to się mówi, mamy jakiś potencjał, jakieś predyspozycje, ale powiedziałbym dzisiaj dru na drugim, trzecim miejscu jest mikrobium, jeżeli chodzi o najważniejsze aspekty, które nam drive'ują to, czym jesteśmy szczęśliwi, zdrowi, Dobrze wyglądamy, czy nie Jasno myślimy. Jasno myślimy i tak dalej. Naprawdę mikrobiom tutaj jest jedno, chyba na podium, jeżeli chodzi o taki jeden z najważniejszych narządów, można powiedzieć. No, to jest fascynująca historia. Teraz tak zastanawiam się, w który wątek pójść, bo tych wątków związanych z mikrobiomem jest wiele. Chociażby ten, który interesuje mnie bardzo mocno, czyli ten związany z długowiecznością, ale może pójdźmy w, w związek... z świeże wyniki. Mogę... No to mów. Nie wiem, czy mogę je w sumie zdradzić, no ale patenty... Zbadaliśmy metylację DNA naszych mhm. superdawców, czyli osoby, które rekrutujemy, żeby oddawały swoje kupy do wytworzenia tych mikrobiomów. My ich nazywamy superdawcami, bo rzeczywiście nasz program rekrutacji jest tak ciężki do przejścia, że tylko pół procenta osób, które pierwotnie chce być dawcą, zostaje tym dawcą. No to rzeczywiście ciężko. Tak, także wybieramy. to. Tak, naprawdę zdrowych ludzi i rzeczywiście jak sekwencjonujemy, czyli patrzymy na ich mikrobiomy pod kątem genetycznym, to one w takiej wirtualnej przestrzeni jak sobie je lokujemy wobec na przykład innych ludzi na świecie, bo pobieramy ich mikrobiomy, oni tworzą taką zbity konglomerat, czyli mają bardzo podobne mikrobiomy nieco odstający po tej dobrej stronie, czyli rzeczywiście wydaje się, że, że rekrutujemy super zdrowych ludzi i właśnie zrobiliśmy im pod kątem longevity, bo niedługo będziemy zaczynać badanie przeszczepiania mikrobiomów w celu obniżenia zegarów biologicznych u osób troszkę zaniedbanych, można powiedzieć tak wstępnie biologicznie, czyli mają wiek biologiczny trochę starszy niż wiek metrykalny, czyli można by coś tu zrobić, spróbujemy jako proof of concept, i nasi dawcy, wyobraź sobie, w porównaniu do, pobraliśmy chyba 18 tysięcy próbek tych metylacji DNA, mhm. to jest naj, naj, naj, najbardziej, najbardziej na dziś doskonały parametr określania wieku. No Takiego. wiem, ja przeszedłem takie, wiesz, badanie, postuła mnie namówił, zrobiliśmy sobie takie super dokładne, wybrał zegary epigenetyczne, to masz bardzo dobry bo jesteś aktywny fizycznie. i. Ma, zdrowy, mam, ja wiesz co, tak. Że ale to właśnie... Staruje się 8,9 miesiąca na rok. No, super. No. E, więc to Przebiłem jest, postuchę. To jest bardzo <laughs> dobry wynik i właśnie myśmy, robiliśmy te same wyniki i okazuje się, że nasi superdawcy są między 0,7 a 0,9 w porównaniu do zdrowych ludzi, nie do ogólnie, czyli wow. rzeczywiście to nam potwierdziło, że bez jakichś ekstremalnych, bo oni nie mogą przyjmować suplementów, tak, bo my to wszystko badamy, bo nie wiadomo jeszcze, jak to wpływa na mikrobiom. Oni tym swoim zdrowym życiem sprawiają, że rzeczywiście ten pace of aging, czyli tempo starzenia u nich jest no, 10 do 30% wolniejsze niż tempo zdrowych ludzi na świecie, których pobraliśmy. No i to jest pierwszy, pierwszy dobry wynik, i teraz korelujemy to z mikrobiomem. Jak mikrobiom, właśnie, czy jest jakaś korelacja między tym, jaki masz mikrobiom, a tym pace of aging, tempem starzenia. Mamy już pierwsze jaskółeczki, dzisiaj zresztą to omawialiśmy, także jestem mega podekscytowany, że, że w to idziemy. No i z markiem między innymi będziemy otwierać to badanie, żeby zobaczyć, czy samo przeszczepienie mikrobiomu jelitowego osobie, która metabolicznie, można powiedzieć, jest trochę powyżej swojej średniej, którą mogłaby mieć, czy uda się tym sposobem obniżyć ten zegar właśnie inflamacyjny, czyli zapalny mhm. i ten jelitowo-mózgowy, czyli czy będzie też tutaj widoczne lepsze, jak chociażby stężenie serotonin hormonów. Coś, no i nie do, tego, do tego dążymy. Fascynujące, fascynujące, idziemy w kolejny wątek. Mikrobiom ma odporność, bo, bo to jest kluczowe, prawda, połączenie. Tak, no te stare pożekadła, które kiedyś no, w ogóle jest, to też muszę powiedzieć, jest, nauka się dzieli na naukę robioną przez naukowców i szarlatanów, no, tak? tak jest. Ci szarlatani sobie przypisują najczęściej się zajmują tematami gdzie jeszcze nauka do końca nie wie co tak za to odpowiada oni tam swoimi czarami próbują I powiedzieć że to oni tam dadzą ci robaka jakiegoś działa, i tak, że to działa zgłaszają. tak walczymy z influencerami prawda? takimi takimi złymi, złymi, złymi bo są tak. dobrzy influencerzy którzy bardzo rzetelnie się komunikują i nie są w jakikolwiek sposób zdrajwowani przez to, kto im płaci. Mhm. Natomiast są ci źli, którzy właśnie mówią, że na wszystko mają receptę. No ale mówimy o tych, którzy się zajmują mikrobiomem. No to tutaj kojarzysz w ogóle dobrych influencerów? Jest paru, ale większość to jest taka niestety, która no, jest szamanami, musiałbym, no, jest. trzeba powiedzieć. I tutaj jak w każdym, tak samo jak się rozwijały terapie komórkowe czy chemioterapie, no to jest dalej grupa osób, która mówi, że chemioterapia czy immunoterapia, leczenie nowotworów, to przede wszystkim nie dać cukru, tak, bo cukier, rak kocha cukier i rak wyginie, jak nie będziemy mieć cukru i witamina C, lewo tak. skrętna najlepiej, tak, zresztą tak. jakby miała być inna. Także no niestety jest tego trochę i mm, muszę to powiedzieć właśnie, że ci naukowcy, którzy wykonują tę rzetelną y, pracę naukową, nie, wie, nie mają recepty jeszcze na wszystko, tak, natomiast y, te stare porzekadła, że Odporność się bierze z brzucha i tak dalej, no coraz bardziej nabiera na znaczeniu, bo rzeczywiście, jeżeli dzisiaj sobie spojrzymy z takiego molekularnego ujęcia, no to to całe jako ściana rura, tak, i w tej ścianie, w tej rurze i obok, jest 70% wszystkich komórek odpornościowych, czyli takich limfocytów e, naszego ciała. Tak? 70% one sobie stacjonują właśnie w, w jelitach, to się nazywa układ chłonny jelitowy No i one się tam właśnie stymulują. Więc samo to już mówi, że no, odporność rzeczywiście może się brać z jelit i mamy na to już dowody, coraz więcej dowodów. Zresztą sami opublikowaliśmy taki przypadek, E, chyba pierwszy też na świecie, dlatego żeśmy go opublikowali, no bo jak już coś się powtarza, no to staramy się zebrać grupę wtedy większą osób, ale jak widzimy, że coś jest pierwsze, no to opublikowaliśmy przypadek jednego pacjenta z niedoborem, wrodzonym niedoborem odporności, który przez od dwóch lat no, ciągle nawracał z infekcjami, e, szczególnie biegunkowymi, tym klostridium właśnie miał zapalenie jelit, jeszcze takim wirusem cytomegali. E, te parametry właśnie zapalne we krwi miał cały czas wysokie, no i w związku z tym, że była furtka na podanie mikrobiomu na no to Clostridium, bo to już jest oficjalne wskazanie, Zrobiliśmy zresztą super lekarka z Bydgoszczy, nomen, nomen, e, którą pozdrawiam, e, mówi słuchaj słyszałam o tym, zadzwoni, zadzwoniła do mnie, skontaktowała się, dałem jej protokół, mówię róbmy. Ma to sens i okazało się, że gość już jest chyba dwa lata po niej ma nawrotów tych infekcji, a te parametry właśnie stanu zapalnego mu się pięknie poobniżały i, i ona była w szoku i zrobiliśmy zresztą trochę badań i opublikowaliśmy ten przypadek. Także myślę, że tak, odporność bierze się też z jelit, oczywiście to nie jest, nie, nie mając układu odpornościowego nie będziemy mieć odporności, żeby też nie wychodziło z tej rozmowy, że ja mówię, że tym mikrobiomem to w ogóle zbawimy ten świat realnie, natomiast jest to bardzo ważny gracz, o, tak bym powiedział. Z drugiej strony na pewno masz jakieś szacunki, ile osób na świecie, już nie mówię o Polsce, zmaga się z problemami, z problemami elitowymi. To pewnie w miliardy. Idzie. To jest już choroba cywilizacyjna zdecydowanie. No, ten zespół jelita drażliwego czy nadwrażliwego, e, no, to już są co najmniej kilkanaście, kilkadziesiąt procent populacji, ma taki zespół. Mhm. To się objawia biegunkami lub zaparciami, bólami brzucha, takimi nie wiadomo, bada się człowieka na wszystkie sposoby: kolonoskopie, gastroskopie, tak. badania takie, siakie, owakie. Jestem w jest tym gronie. Okay. tak. Wszystko jest ok, Natomiast ja to nazywam depresją jelit. Tak okay. samo jak nie da się coraz bardziej się da, ale nie da się zrobić skanu mózgu i powiedzieć, ty masz depresję, ty nie masz. Tak samo nie da się jasno powiedzieć, ty masz IBS, czyli ten zespół jelita, a ty nie masz. Bo to jest bardzo skomplikowana gra neuro, właśnie immunologiczna. Tak? No i rzeczywiście są już pierwsze badania też przeszczepiania w ogóle mikrobiomów w tych zespołach jelita drażliwego. Nor taki Norwek ma największe grupy. No i pokazał ostatnimi czasy, że mikrobiom w takich dużych dawkach, tam on badał trzy różne dawki, ponad 60% dało skuteczną remisję tego zespołu jelita drażliwego. To trzeba było potem powtarzać, bo zależy kto do jakich potem trafi warunków, czy, czy się prowadzi dobrze, czy nie, no ale jest nadzieja, nie? Bo, bo nic na to generalnie nie działa. Oczywiście najpierw tam się zmienia styl życia, dieta, probiotyki, antybiotyki, jeżeli już jest to nasilone i rzeczywiście Wszyst większość pacjentów, których znam, mówi, że ok, brałem ten antybiotyk, na no to wybicie tych bakterii, no to było mi lepiej, ale przestałem brać, za chwilę, za jakiś czas to wracało. No bo właśnie tu mamy przykład, ten mikrobiom prawdopodobnie źle stymuluje ten układ nerwowy wewnętrzny, tak zwany enteryczny. Nie wiemy jeszcze do końca, co tam molekularnie gra, ale też to badamy, także... Pojawia się też dużo nowych technik, bo technologia idzie super do przodu, gdzie my możemy mapować przestrzennie, jakie bakterie siedzą, w jakich kryptach jelitowych i tak dalej, jak one komunikują z tym układem nerwowym, więc ja tu widzę jasne barwy, naprawdę. Skąd się biorą tak masowe problemy z, z jelitami w populacji ludzkiej? No to pytanie jest zadawane coraz częściej przez takich wielkich badaczy i takich też ludzi epidemiologów, tak? czyli takich badających zjawiska mhm. szerokoskalowo. No i jest parę typów. Po pierwsze zmieniliśmy styl życia na siedzący, czyli nasze jelita nie mają takiej motoryki jak biegaliśmy, chodziliśmy, pracowaliśmy na stojąco i to rzeczywiście, no moja żona, gastrolog dziecięcy, powiem ci, jak ona mi opowiada nieraz i tak dalej, 90% porad dzieciaków to są zaparcia. Takie, że dzieciaki źle się rozwijają, mają problemy w szkole, brudzą bieliznę, nie chcą chodzić do szkoły. Tam się buduje różnego rodzaju psychiczne jakby mhm. problemy, a to jest zaparcie. Czyli po prostu e, trzeba to dziecko uregulować e, przede wszystkim właśnie w tej kwestii i nagle wszyscy zdrowieją, tak? Wszystko się poprawia. I to jest tak proste, no nie? A, a rzeczywiście większość jeszcze o tym nie wie, bo to dopiero, dopiero badamy i jak się tak rozmawia właśnie, ja kocham takie rozmowy z kimś, jakimś praktykiem, mówię, jakich ty masz najczęściej? Bo jak ja byłem właśnie hematologia, tak? Widzę, kurczę, no ciągle się wywalamy na tej infekcji, to nam psuje wiele spraw i tak dalej. Więc tak tu widzę, 90% to jest zaparcie u dzieciaków, które da się, da się rozwiązać. Dwa, no, wysoko przetworzone jedzenie. To jest plaga, absolutna plaga. Nie wiem, jak sobie z tym poradzimy jako społeczeństwo, no bo oczywiście to jedzenie jest tańsze, dłużej się utrzymuje. Edukacją? Ale tylko jarko edukacją, tylko tak. edukacja. Tak, ja też yy, żyję nie, nie całkiem zdrowo, no, dopiero tak jak mówię, nawracam się, no ale staram się absolutnie Przyjmujemy unikać. Cię powoli do naszego kościoła. Tak. Dokładnie. Także yy, staram się być wiercą właśnie w długowieczności, zdrowowieczności, natomiast to, to wysoko przetworzone jedzenie z tą masą konserwantów, mhm. tych e ileś, no to to jest kolejny Masakler. marker. I być może to jest jeden z tych yy, właśnie przyczyn, gdzie wzrasta bezwzględna liczba nowotworów, bo ona mimo poprawy diagnostyki, oczywiście tak, ale wzrasta dlatego, że no, coś się dzieje, tak? I trzecia rzecz to jest... Y kosmetyki? Kosmetyki, można powiedzieć, ta chemia, mhm. mógłbym ją zawrzeć jako... Też te dodatki do żywności, bo my jako ludzie w ciągu 200 lat wprowadziliśmy 300 tysięcy nowych związków do obrotu, tak, których nasz układ odpornościowy w ogóle nasz organizm nie znał. To są zupełnie nowe cząsteczki, najczęściej syntetyczne, sztuczne. No i też do końca nie wiemy, co teraz z tym zrobić, tak, no bo fajnie jest ładnie pachnieć, mieć fajne kosmetyki, no te, te jedzenia, to wszystko kolorowe i tak dalej, ładnie wygląda, dobrze smakuje, i dzięki temu jest tanie, rozwijamy się z Prosperita, ale doszliśmy być może do jakiegoś momentu, gdzie ta długość życia, przynajmniej w covid spadła, ale teraz widzimy, że u osób, które dbają o tę zdrow zdrowowieczność, długowieczność, oni są w stanie przekraczać pewne bariery, natomiast taka ogólna populacja ludzi, wiek życia człowieka mm -hmm. się wydłużał, bo po prostu się lepiej żyło, no mm -hmm. to już gdzieś ta blokada jest, nie widzimy to. Więc. To yy, się edukacja. Zdecydowanie. I to jest chyba najważniejsze lekarstwo, i też to chcia, chciałbym głosić. To tak. nas, Dlatego wreszcie. też przychodzę do mediów, wychodzę z jaskini, głosić nie wiem, czy coś mądrego mówię. I też o, się, tak jak mówiłem, trochę się stresuję zawsze, żeby nie walnąć jakieś gafy, ale już mówię, przecież mamy dobre cele. tak? Chcemy coś jest dobrego to. powiedzieć, wyedukować, i żeby ktoś, kto nas słucha, może kurde, nie zjem dzisiaj tego kwaśnego żelka tak. z tym cukrem, bo to jest obrzydlistwo tak naprawdę, to jest chemia. Tak? Mam taką refleksję, wiesz co, mam, mam zaszczyt też przyjaźnić się z docentem Andrzejem Gawreckim z Poznania, on jest diabetologiem i też go zapytałem o to, co się zmieniło takiego, bo rośnie liczba dzieciaków, które, które mają cukrzycę i on stawia bardzo podobną tezę do ciebie, on uważa, że bardzo dużo złego zrobiło wysoko przetworzone jedzenie, że kiedyś to jedzenie było prostsze i tych zachorowań było mniej, natomiast one teraz galopują. My dzieciom naszym, mogę zdradzić, staramy się nie dawać w ogóle takich właśnie... Zresztą one nie, nie, nie są tak, że się rzucają na słodycze. Jakoś już no, się tak nauczyły. Są tak, tak są wychowane. Oczywiście nie zabraniamy, no, nie robimy jakiegoś terroru, no, jak... Ale widzimy, córka ma takie skłonności do atopii, mimo, że ma super skórę, bo jej wyprowadziliśmy, to jak zje takiego żelka kwaśnego, czy takiego właśnie z kolorantami, no to zaraz wywala jej na rękach jakaś atopia czy coś. No i ona też już wie, że tak jest i widzę, i też żona mówi, że widzi, że te, te problemy tak naprawdę my jako rodzice nieświadomi generujemy, bo niestety, ale widzę też już sam, jak zacząłem zwracać na to uwagę, że dzieci odżywiają się fatalnie i rodzice nawet sobie nie zdają sprawy, że ta kolejna czekoladka, batonik i tak dalej, to jest no kopanie dołka coraz głębszego, nie? Także to jest straszne i bez edukacji, no my dziś, my będziemy na jakimś rozdrożu i to niedługo. To są, to jest, są kilkanaście lat co najwyżej, może kilkadziesiąt, ale krótko, gdzie no, boję się, że zapadalność na nowotwory wzrośnie tak lawinowo, że to właściwie, wiesz, no, będziemy tylko czekać, nie? Odliczać na zegarku. E, więc musimy musimy edukować. Rzeczywiście super, że takie programy prowadzisz, bo nie ma potężniejszego oręża niż wiedza, nauka. tak? Pamiętam, jak wspomniał Andrzej Precki mi to powiedział. Pamiętaj, Krzysztof, najważniejsze, najważniejsza jest edukacja. Właśnie podkreślam, że znów między innymi po to z tobą się spotkałem. A popatrz, co się dzieje jeszcze. Do polityki nawiążę, bo jakoś kocham ją, ale to, co dzisiaj się dzieje w, no, w Stanach, co tu nazwijmy już po imieniu i też w niektórych krajach Europy, w tym w Polsce, są odłamy totalnego deprecjonowania, wręcz upadlania nauki, naukowców, tak, mówienia, że to są jakieś opłacani przez Big Pharma, czy przez jakichś, nie wiadomo, Soroszów i innych y, ludzie którzy wam wciskają kit, nie? Chociażby podważania sensu szczepionek. No to, to jest w ogóle, to jest niesamowite. Cała ta, ta grupa antyszczepionkowców, to już są wyznawcy generalnie. I zobacz, powstała partia właściwie polityczna, która ma na sztandarze tych, tych ludzi i która właściwie odwraca nas w tym biegu do, do rozwoju, do doskonałości, do poprawy świata, odwraca nas do jaskiniowców tak naprawdę. A to jest tak niebezpieczne, bo my mamy już narzędzia, tak? Potrafilibyśmy dzisiaj zgładzić cały świat, więc jeżeli ktoś nieuprawniony do tych narzędzi się dobierze, a niestety oni mogą w każdej chwili wygrać w końcu gdzieś w jakimś kraju wybory i tam zapanuje jaskinia, no to mogą zniszczyć cały świat i to jest przerażające. Mimo, może nauka jest wspaniała. Absolutnie tak. Coś pozytywnego teraz, bo <głos> chciałbym z Tobą porozmawiać jeszcze o tym syntetycznym mikrobiomie, bo to jest coś, co, co Ty szykujesz, co szykuje Twój zespół, co rzeczywiście może przystopować te gigantyczne problemy setek milionów, milionów jak nie miliardów ludzi. Na czym to polega? Na czym polega doskonałość ty, tego projektu w założeniu? Powiem to na przykładzie historii w ogóle może mikrobiomów, hmm. y, używania u ludzi, bo już tam pominę te czasy tam przed naszą erą, gdzie jest opisane w Chinach y, żółta zupa czy złota zupa mhm. podawana. Natomiast w 1950... A co to było? Bo to jest ciekawy wątek, przypomnij go proszę, bo to podawano na zakażenie elitowe, prawda? Tak, był niejaki gehong z tego co pamiętam, mhm. 400 lat przed naszą erą, gdzie są pierwsze zapiski, że z kału zdrowych ludzi podawano, wytwarzano jakąś taką miksturę, mhm. złota zupa czy żółta mhm. zupa to było opisywane, którą dawano do picia wręcz mhm. y osobom chorym na jakieś ciężkie schorzenia jelitowe i tak dalej. No, no i to częściowo działało. To działało, więc tak. to było w medycynie chińskiej opisane jako jeden z leków, tak, no Zł złota zupa. To jest obrzydliwe, no, no, no co tu dużo mówić, ale oczywiście człowiek, który jest umierający, czy na łożu śmierci, no wszystkiego się złapie, byleby sobie pomóc. Natomiast dzisiaj to już jest absolutnie cywilizowane, więc w 1958 roku amerykański lekarz, jakby mówi się, że to się zaczęła nowa era mikrobiomu, bo czterem pacjentom to był chirurg. Po operacjach chirurgicznych złapali to właśnie, to klostridium, to ciężkie zakażenie. Generalnie niewyleczone jest śmiertelne, więc oni już mieli takie ciężkie, rzekomo błoniaste zapalenia jelit. Że groziło im, że albo im wytną całe jelita, albo umrą z, z powodów sepsy, powikłań i tak dalej. I on zastosował tę mikrobiotę wytworzoną z kału, chyba zresztą jakiegoś lekarza, kolegi. I Superdawcy. Przy... Tak, i wszyscy czterech ozdrowieli, mhm. tak? I to w szybkim tempie. No i potem były różne próby, natomiast po 2000 roku, gdzie technologia sekwencjonowania DNA się bardzo upowszechniła, czyli... W ciągu krótkiego czasu jesteśmy w stanie całe genomy zbadać, nie, że trwało to rok i, i kosztowało miliard dolarów, a teraz to jest parę godzin i kosztuje tysiąc dolarów. Także my dowiedzieliśmy się właśnie ile tych mikrobów, jakie one są mniej więcej, bo my dalej nie wiemy do końca ile tego jest, bo to są ogromne liczby i, róż, i ta różnorodność. No i w 2013 było pierwsze takie badanie randomizowane, gdzie przeszczep mikrobioty właśnie w tym klostridium udowodniono, że działa i to w super odsetku. Badanie w ogóle przerwano po analizie pośredniej, bo była prze, no, drastyczna różnica, 86 do 30% na korzyść mikrobiomu versus standardowy antybiotyk, który na to działa. No i od tego czasu zaczęła się tak zwana era mikrobiomu 1.0, tak to nazywamy, czyli wytwarzany mikrobiom z Te wytwarzania są mniej lub bardziej zaawansowane. No my się staraliśmy to zrobić... Maksymalnie doskonale jak się da, bo wiemy, że ja jako wywodzący się z hematologii mamy do czynienia z chorymi z upośledzoną odpornością lub bezodporności, więc chcieliśmy, żeby preparat był bardzo bezpieczny, stąd taka rekrutacja dawców, tych ankiet, kwestionariuszy, 140 badań i ten nadzór jest ogromnie zaawansowany. I dwa, wszystko robimy w warunkach beztlenowych, łącznie z takim pojemnikiem do kolekcji FecoBact, to nazwaliśmy. On wytwarza warunki beztlenowe w 5 minut, wszystko wchodzi do komór beztlenowych, cały proces wytworzenia tej kapsułki z mikrobiomem jest beztlenowy, no bo bakterie w jelitach 99,9 to są ścisłe beztlenowce, więc jak im damy tlenu, to część ginie. No i mamy bardzo żywotne, bardzo bogate te preparaty. Większość ludzi na świecie jednak podeszła do tego po prostu, żeby było taniej, czyli prostym, nawet są na YouTubie filmiki miksowaniem tam w mikserze. Nie polecam, natomiast to jest ta era, no i my rzeczywiście robimy badania na takim super preparatach, które są bogate. Mikrobiom 2.0 wydawało się, powstały firmy właśnie mniej więcej 2015-16 rok, powiedzmy, była taka fala zachłyśnięcia się mikrobiomem, gdzie ja jeszcze byłem w tej uczelni, ale już wiedziałem, że to, że to jakoś tam działa, ale te firmy Myślały, że będzie łatwo i przyjemnie, że wychodujemy sobie bakterie na szalkach, tak, zmieszamy i będzie lek. Okazało się nie, to jest mega trudne, bo te bakterie po pierwsze się nie dają hodować, te, te beztlenowce, po drugie nie wiemy jakie one mają wymagania. Po trzecie, żeby one żyły razem, to muszą stworzyć taki ekosystem wewnętrzny, żeby jeden nie wytwarzał metabolity, który zabije drugą bakterię, no nie? bo to jest jednak organizmy żywe, które ze sobą jakoś tam współgrają. No więc my wjechaliśmy na białym koniu ogłaszając, że chcemy stworzyć biosyntetyczny mikrobium jako era mikrobiomu 3.0, czyli zdefiniowane konsorcjum, które jest stabilne metabolicznie, czyli taką pętlę, można powiedzieć, metaboliczną się zamyka ten cały ekosystem, który jest przewidziany na platformie obliczeniowej, czyli my po pierwsze wiemy, co w tym mikrobiomie działało, po drugie zbudowaliśmy całą technologię, żeby te bakterie wyizolować, utrzymać przy życiu, znaleźć im podłoża hodowlane, obliczyć na podstawie sieci metabolicznych, z kim one mogą żyć, a z kim nie, no i żeby to wpakować do bioreaktora i spróbować to wyhodować I jesteśmy na ostatnim tym etapie, czyli teraz właśnie próbujemy to wszystko już połączyć, wpakować do bioreaktora, żeby za 12-18 miesięcy taki pierwszy biosyntetyk był. Wiem, że jest dwie, dwie firmy na świecie, które już też hodują takie biosyntetyki. My się sezonie. ścigacie z nimi, czy nie? Ten tort jest tak mhm. duży i zresztą my się wymieniamy po cichu, czy nie po cichu, patrząc na patenty czy publikacje różnymi informacjami, że absolutnie kibicuję zresztą firmom mikrobiomowym, mhm. bo Jesteśmy w grupie, mam nadzieję, liderów i jak zrobimy to, co mówimy, to będziemy bardzo wysoko. Myślę, że naprawdę mamy szansę na debiut giełdowy na Nasdaqu w Stanach. Serio, bo na, akurat ma Amerykanina. Ne, natomiast y, myślę, że ten tort jest tak duży, jak mówię, że spokojnie do 10 firm, jak będzie to samo dowoziło. A te firmy akurat pracują w innych wskazaniach klinicznych niż my, więc fajnie się uzupełnimy. Więc na razie to nie jest taki wyścig szczurów, że chcemy się wykosić, wiesz, poucinać sobie głowy. Mówisz o takiej perspektywie 12-18 miesięcy, natomiast zupełnie realnie tak, żeby nasi słuchacze mogli pójść do apteki i sobie taki syntetyczny mikrobiom kupić, to kiedyby to było możliwe w twoim przekonaniu oczywiście? Chciałbym, jeżeli regulacje się nie zmienią, bo tutaj też prawnie się bardzo dużo dzieje. No i Europa jest dosyć konserwatywna. Niestety, dużo, znaczy Europa jest najlepszym miejscem do życia, to wiemy, natomiast rzeczywiście jest ten przeregulowanie, to co dzisiaj pan Brzoska, czy, czy cały ten deregulacji, to ma bardzo duży sens, szczególnie w nauce i w biznesie, takim innowacyjnym, bo Europa jest bardzo konserwatywna. U nas zarejestrowanie produktu to jest kilka lat, żeby w ogóle ciała, gremia doradcze tam się upewniły, że to wszystko działa w Stanach, 6 miesięcy rejestrujesz i, i dopiero urząd przychodzi cię kontrolować, albo jak są jakieś powikłania. Oczywiście to ma Plusy i minusy, tak, bo wpuszczasz na rynek coś szybciej, no to z zasady będziesz miał prawdopodobnie możliwe jakieś, komuś możesz zaszkodzić. Z drugiej strony ludzie dostają szybko terapię, na którą czekają, tak, w takich chorobach trudnych, więc o ile w Stanach Zjednoczonych być może to będzie możliwe za 3 lata, w Europie nie wiemy, czekamy na regulacje, spotykam się też w Ministerstwie Zdrowia, próbujemy puszować żeby ta regulacja, bo w Polsce nie ma od 2014 roku, kiedy mogło już powstać prawo mikrobiomowe, do tej pory go nie ma. Od pięciu lat chodzę, pukam, proszę się i tak dalej. Wreszcie teraz jest z kim rozmawiać, ale też no, chcemy, żeby to było szybciej. Natomiast jeżeli to będzie lek, tak, bo tutaj mówimy o suplemencie, jest takie coś jak żywność specjalnego przeznaczenia medycznego, nowa żywność, to są takie kategorie, gdzie można bakterie jako naturalne, nie modyfikowane genetycznie, bo to, o takich mówimy, będziemy mogli podawać. Natomiast jeżeli to wszystko pójdzie w leki, no to to jest minimum 5-7 lat do rynku. Więc tutaj też fajnie by było, gdyby regulator myślał też o tym, żeby coś szybciej do tego rynku doprowadzić. No bo jest wyścig, tak mówimy dzisiaj, że jest wyścig Europa, jest głównie Stany Chiny, mhm. Indie trochę i Europa, tak? Więc jeżeli my będziemy dalej w tym przeregulowanym środowisku, to my będziemy dalej kilka lat z tyłu. A jeżeli my wpuścimy sobie szybciej na rynek innowacyjne produkty, my się szybciej nauczymy, co działa, co nie działa, no to będziemy liderami, przynajmniej w takim, w takim temacie. Także hmm. trzeba to, trzeba naciskać i przypominać, jeżeli rozmawiasz z jakimiś decydentami, hmm. słuchajcie, jest taki temat, trzeba go naprawdę uregulować. A ty jak z nimi rozmawiasz, to znajdziesz zrozumienie? Hmm, ostatnio tak. Rozmawiam z dyrektorem generalnym między innymi w Ministerstwie Zdrowia i ekipą, która tam teraz się z tym zajęła, więc widzę zrozumienie. Zresztą pan dyrektor bardzo też widzi, że to jest coś, co może być chlubą dla Polski w ogóle, tak? I, to, tak sobie to wyobrażam. I że mogłyby mogliby powstać programy, No, ja mówię, to jest, oczywiście się nie wydarzy, ale patrzcie jak Dania i Nowonordisk. Kiedyś Dania dała, postawiła na tego konia, zrobimy z nich leki na cukrzycę i to będzie gigant. I dzisiaj Nowonordisk ma większy budżet niż Dania i, i, i ludzie żyją tak naprawdę na super poziomie dzięki firmie prywatnej, także... Spróbujmy traktować, co jest bardzo ważne, innowatorów, takich przedsiębiorców, którzy idą do biznesu jako coś fajnego, a nie jako złodziei, którzy poszli się nachapać. Przepraszam za słownictwo, ale dosłownie takie rzeczy się słyszy. A jakbyś zobaczył, jak wygląda dostawanie grantów na innowacje w Polsce, to by Ci się noże wszystkie, jakie masz w kieszeniach, pootwierały. To jest dramatycznie no, nieadekwatne do innowacji i przeregulowane kosmicznie. No, po prostu kilka etatów i 10 firm doradczych nie jest w stanie uzgodnić, czy masz to tak zakwalifikować, czy tak i dostajesz kary. Tak? Więc musimy od tego odejść, bo to, to zniszczy naszą innowacyjność. Powiem Ci na zakończenie, że jestem zaszczycony, że mogę Cię znać, że mogę znać profesora Marka Postułę, bo patrząc na Was naprawdę wierzę w potęgę polskiej nauki. Jesteście wspaniałymi, młodymi, prężnymi naukowcami i, i potraficie zmieniać świat. Jeszcze na zakończenie coś Ci powiem jednego. Mamy wspólną znajomą Emilię Leśniewską, która powiedziała mi zobaczysz Jarki i dostanie nagrodę Nobla. Tak mi <głos> powiedziała, naprawdę. To Emilka nie ma takiej opcji. <głos> Przynajmniej sobie tego nie wyobrażam, bo, bo to są rzeczywiście, no, Nobla się dostaje za coś absolutnie, no chyba, że rzeczywiście wynajdziemy coś takiego, co, co jeszcze ja o tym nie wiem. Ale bardzo dziękuję za taką wiarę. No jestem zaszczycony, że takie mądre osoby o mnie tak mówią. Jarosław Bieliński, profesor Jarosław Biliński był gościem cyklu Ludzi. Jarku, bardzo ci serdecznie dziękuję. Bardzo dziękuję, pozdrawiam. Nic straconego. To jest powtórka programu. you Wstajemy, spadamy w otchłań na trasie w nieznany, wracamy do podstaw Bóg nam zapewnił na emocje, kontrakt w naszym wymiarze to początek końca Nie ma miejsca, a kraj co spełnia marzenia, nasza misja na Rashmon miasto zamienia serca na karbon, nikt z nas nie odda życia na darmo To my władcy, tu tu filegę chcemy żyć, a nie patrzeć za siebie nieposkromienie energia w nas drzemie, horda z jednego serca, nie my. Miesz mnie do siebie W zasadzie tak daleko Przez dwanaście godzin Nie chcę lecieć